Jest sobota, 13 stycznia 2018 roku. Słuchacie właśnie 168 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami ponownie Szymas z przyszłości. Witam Was i zapraszam na trzeci już odcinek Czasu Podsumowań 2017, czyli cyklu audycji, w których moi goście, moje gościnie podsumowują ubiegły rok pod kątem horroru dzielą się swoimi polecankami, wymieniają ulubione premiery filmowe, książkowe, komiksowe, serialowe, growe, ale i zdarza im się wspomnieć o konwentach, wystawach, urbeksie, koncertach i innych aktywnościach mniej lub bardziej z grozą związanych. W tej trzeciej już odsłonie czasu podsumowań 2017 czekają na Was wstawki kolejnych trzech gości. Przed Wami Rafał Siciński, czyli Sik, autor profilu Dymki Cycki i Lasery, Rafał Wroński, znany także jako Bedwolf, który nieraz już gościł w nawiedzonym podcaście, oraz Piotr Borowiec, autor opowiadań Grozy i profilu FB, klasyczna literatura Grozy. Sig dziś skupi się na grach wideo, Bedwolf opowie o udanych i nieudanych sensach filmowych, a Piotrek oczywiście wspomni o klasycznej literaturze Grozy, bo gdzieś by inaczej. Ale też ku mojemu zaskoczeniu opowie także o pewnej grze komputerowej i to takiej, jak sam to ujął już w nazwie pliku audio, nie do końca z 2017 roku. Mówiłem, nie? że to dogadywanie szczegółów audycji z gośćmi, gościniami to czasami jest ciekawa przygoda. O co tutaj konkretnie chodzi, Tak, dlaczego Piotrek rozmawia o grze nie do końca z 2017 roku, dlaczego akurat o nich chcę wam opowiedzieć, dowiecie się w jego wstawce w tym odcinku. Miłego odsłuchu. Dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Rafał Siciński Możecie mnie kojarzyć z konglomeratu podcastowego Jestem współtwórcą przekastu, który nagrywam z Szymasem I właśnie poprosił mnie o nagranie wstawki Takie podsumowanie 2017 roku My The Best Of A że jesteśmy na Nekropolitanie, no to będę mówił o horrorach A że gry są medium najbliższym memu sercu Z którym poznaję się premierowo, z którym jestem na bieżąco To będę mówił o 2017 z perspektywy gracza I... Ten 2017 dla fanów gatunku uważam za bardzo dobry. Uważam za, za wyśmienity nawet. Właściwie jeżeli się lubi horror, lubi, lubi się tą estetykę grozy, to trafimy... W każdym gatunku na jakiegoś dobrego przedstawiciela, no może poza strategiami, i grami sportowymi, ale jeżeli lubicie horror akcji to będzie The Evil Within 2, jeżeli lubicie platformówki to mamy tu takie groteskowe Little Nightmares, jeżeli lubicie gry survivalowe to Darkwood zapewni wam takie doznania. Były też gry Indie, które może nie zrobiły jakiegoś wielkiego zamieszania, ale których um, było dosyć głośno. I na przykład taką grą było Stories Untold, o którym zresztą Szymas opowiadał na łamach Necro. 2017 to też powrót dużych marek. Wrócił Outlast, ale wrócił też Resident Evil. I Resident Evil 7 Biohazard to jest taka gra, którą będę chciał trochę więcej poświęcić. Ja z tym tytułem zapoznawałem się na goglach VR. Był to właściwie system seller dla PlayStation VR, Sony miało wyłączność przez chyba rok. I powiem wam, że nie jestem w stanie przywołać z pamięci drugiego tytułu, który spowodowałby u mnie takie reakcje. I tutaj nie mówię, wiecie, o, o jakiejś bólu głowy po kilkudziesięciu minutach grania. Nie, Ja tu mówię o takiej pełnej gamie, która towarzyszy przy strachu. Eee, spocenie się, przyspieszone tętno, przyspieszone bicie serca, mm, przyrost adrenaliny, trzęsące się ręce, no to to wszystko miałem. Imersja, która jest w rezydencie, no to jest po prostu nieporównywalna z innymi tytułami. Mówię tutaj oczywiście o porównywaniu gier na vr i porównywaniu tych, które odbieramy sobie przy okazji ogrywania ich na monitorach czy telewizorach. Ja byłem sceptyczny do vr I tak właściwie to chyba właśnie ten rezydent Mnie do tego przekonał, że horror Jest idealnym gatunkiem Do eksplorowania przez tę technologię Bo cała estetyka Wszystkie elementy składowe, które składają się Właśnie na, na dobry tytuł Tam można podbić do potęgiętej. I tak Resident Evil w jakiś sposób Jest ponieważ te wszystkie lokacje Bo lądujemy na wiejskich terenach Luizjany, eksplorujemy Dom na wsi te wszystkie lokacje są przygnębiające, odpychające, dające naprawdę bardzo dużo takiego filu negatywnego i to nie sądzę, żebym tak odbierał grając na monitorze. Druga sprawa, wszystkie jump scary, czyli rzeczy, które raczej się nie lubi. Tutaj są tak wyreżyserowane, że naprawdę można krzyknąć. A kolejną rzeczą to uczucie zaszczucia i dawno naprawdę, a właściwie chyba nigdy nie odczuwałem takiego zaszczucia obcując z grą, jak w przypadku Resident Evil 7 bo mieszkańcami tego domostwa, do którego się udajemy jest rodzinka jakby wyciągnięta prosto z teksańskiej masakry piłą mechaniczną i powiem wam, że ucieczki czy potyczki, których doświadczamy tam, to, to są niezapomniane i nie sądzę, żeby jakakolwiek inna gra jak, jakikolwiek inny tytuł robił coś podobnego na pewno w 2017 takim wydarzeniem dla mnie bardzo ważnym było zagranie w Resident Evil 7 na googlach VR i każdemu sceptykowi, każdej osobie myślącej, że VR to jest taka rzecz, która przeminie gimmick, jak na przykład okulary do telewizora 3D no nie, do no mi się wydaje, że to może nie będzie super popularne, ale na pewno jakaś część, gałąź się rozwinie i myślę, że warto upatrywać tam fajnych horrorów. Kolejną grą to polski obserwer od krakowskiego studia Blober Team, twórców bardzo lubiany bardzo uznanej gry Layers of Fear. Sami twórcy mówią, że obserwer to jest psychologiczny horror, ale ja bym dodał tutaj, że jest to horror też cyberpunkowy. Jest to gra z perspektywy pierwszej osoby. Wcielamy się w postać Daniela Lazarskiego, krakowskiego detektywa, któremu przychodzi żyć w roku 2084. Mamy tutaj pełnymi garściami czerpanie z cyberpanku, więc mamy korporację Hyron, która właściwie sprawuje całkowitą kontrolę nad Polską, mamy jakieś hakowanie umysłów, cyberwszczepy, ludzi uzależnionych, podział klasowy, narkotyki, no to wszystko, co jest elementem składowym cyberpunku, w obserwerze jest. Jest to po części kryminał, po części gra eksploracyjna. Daniel Lazarski udaje się do slumsów, żeby odnaleźć swojego zaginionego syna. Znajduje jego ciało i zaczyna prowadzić śledztwo. Szuka mordercy, który odciął głowę jego syna. Dodatkowo Pikanterii dodaje fakt, że ta część, w której się znalazł, zostaje objęta blokadą. Policja blokuje wyjścia z tego budynku i musimy rozwiązać tę zagadkę, inaczej się nie wydostaniemy. Od strony wizualnej no, gra prezentuje się świetnie, eksploruje w bardzo ciekawy sposób tę przyszłość. Widzimy świat, który jest mroczny, wydaje się być taki pozbawiony nadziei. No, mamy antyutopię właściwie. Od strony audio no, to mamy świetną muzykę Arkadiusza Rejkowskiego, który łączy ambienc z różnymi innymi gatunkami a do tego dochodzi świetny voice acting i w główną rolę wciela się Rutger Hauer aktor znany z innego kultowego cyberpunkowego dzieła Blade Runner ale e, ja go bardziej kojarzę z filmami klasy B na przykład z takim wyśmienitym horrorem Split Second i właśnie Observer przywodzi na myśl trochę kino klasy B bo świat przedstawiony jest w bardzo podobny sposób jak właśnie w takich filmach, to znaczy mamy, nie mamy pokazanych wiecie, wieżowców, latających taksówek, wnętrz korporacji stworzonych ze szkła i wyglądających pałace, raczej właśnie pokazane są slamsy, a wskazówki o tym jak ten świat funkcjonuje, jak on wygląda dają nam plakaty, dają nam notatki, dają nam rozmowy z innymi postaciami napotkanymi. Twórcy filmów uciekają się do takich e, zagry i też twórcy tej gry w bardzo fajny sposób nawiązują właśnie do tej stylistyki. Poza tym, m, lata 80. XXI wieku mają całkiem sporo wspólnego z tymi latami 80., tym PRL-em, który my doświadczaliśmy, i na pewno można odnaleźć w tej grze masę takiego nie wiem czy mrugnięcia, czy specjalnie pokazania, że historia lubi zataczyć koło. Daniel Lazarski jeździ zresztą samochodem, który ma deskę rozdzielczą, która jest bliźniacza do tej, którą znamy z Poloneza. Fabuła jest wciągająca, zagadki są dosyć intuicyjne, ograniczają się do zbierania wskazówek, są też elementy trochę bardziej nastawione na akcje, ale raczej jest to spokojna narracja, musimy poznawać otoczenie, musimy poznawać środowisko, w którym się obracamy. Bardzo ciekawe sceny hakowania, Uważam, że tutaj też Blober Team zrobiło świetną robotę I jest to rzecz do poznania Na pewno nie tylko ze względu na jakiś patriotyczny obowiązek Ogrania polskich produkcji Bo Observer to dla mnie jest, jeżeli chodzi o ten gatunek Czyli jeżeli chodzi o jakąś taką chodzoną grę detektywistyczną, przygodową To jest czołówka światowa Trzeci tytuł zupełnie innej beczki Asymetryczny multiplayer z gry Friday the 13th The Game Ciekawa sprawa, bo mamy gry typowo multiplayerową, gdzie jedna osoba wylosowana zostaje Jasonem forhisem, a cała reszta zostaje obozowiczami. Obozowicze muszą uciec z lokacji, <laughs> właśnie na przykład z obozu Crystal Lake, ale są też cztery inne um, zane z kolejnych filmów o Jasonie. Natomiast zadaniem Jasona jest po prostu ich zabić. Każdy z postaci ma troszeczkę inne statystyki. Jedni są szybsi, inni mają więcej szczęścia, e, zadają większe obrażenia. Jason jest w ogóle, no wiecie, osobą o nadprzyrodzonych możliwościach. Słyszy cały czas gdzieś tam w głowie głos swojej matki Pameli. Potrafi pojawiać się w różnych miejscach, których obozowicze się nie spodziewają go zobaczyć. Nie jest to może taki stricte horror, natomiast jest to piękny ukłon w stronę, jakby nie patrzeć, cyklu już kultowego tych wszystkich starych slasherów. Ja przyznam się szczerze, że nie znam drugiej gry, która by tak bardzo nawiązywała do, no, do serii kilkunastu filmów z wielkim oddaniem prze, prze, przełożyli postaci, które znamy z, z tych wszystkich części ich charakterów na, na postaci z gier. Poza tym pojawiają się ciekawe elementy które są no już bezpośrednimi nawiązaniami do, do filmów wyciągnięte są żywcem na przykład pojawia się Tommy Jervis jest to bohater, który występował w Final Chapter i można go wezwać przez CB, wtedy Tommy Jervis się pojawia i jest albo elementem który może w jakiś sposób odwrócić uwagę Jasona a na przykład inny gracz który już Polek został polowany przez, przez oprawcę, może się w niego wcielić mamy na przykład element swetra gdzie jedna z postaci kobiecych może go za siebie założyć i zmylić Jasona. Jason pomyśli, że jest tego jego matka Pamela. No, są to naprawdę ciekawe rozwiązania. Natomiast rzecz raczej do traktowania jako ciekawostkę, ponieważ nie jestem jakimś wielkim fanem tego typu rozgrywek, a... Z perspektywy słuchaczy jestem ciekawy, czy jeszcze są w stanie zapoznać się z tą serią, ponieważ no, gra, jakby nie patrzeć multiplayer, raczej ma to do siebie, że się szybko umiera. Więc jeżeli jeszcze nie mieści do tej pory styczności z tym tytułem, to chyba musicie się z nim zapoznać jak najszybciej. Albo chociażby poznać go przez jakieś tam filmiki na YouTubie. Czwartym tytułem, o którym bardzo krótko wspomnę, bo czas nagli, jest Prey nie klasyfikuje pre jako horror, natomiast sam tytuł czerpie pełnymi garściami z klasyków gatunku takich jak na przykład obcy. Jesteśmy na mm, stacji kosmicznej Talos 1, gdzie ludzie pracowali, badali i przeprowadzali eksperymenty nad rasą obcych tyfonów. i Ci obsy uwalniają się, mordują część załogi. My musimy tam przetrwać bardzo ciekawe mechaniki zaimplementowano. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie surowców i drukowanie przedmiotów na drukarkach 3D poprzez wszczepianie sobie różnych neuromodyfikacji do gałki ocznej, elementy skradankowe, budowanie sobie przejść czy po prostu budowanie sobie postaci, która pozwoli na przykład na mm, różne rozwiązanie tego samego problemu. Są to elementy no, bardzo dobrze zrobione sami tajfoni przywodzą na myśl coś, co można by było w żywcem wyciągnąć z książek Lovecrafta. Jest to niezbadane, nienazwane zło. Obcy, którzy nie mają kształtu, a może mogą przyjmować kształt, jaki chcą. Jest to na pewno tytuł pod tym względem warty do sprawdzenia. I piątym tytułem jest Tajwańskie Detention, mała gra niezależnego studia Red Candle Games. Osadzona w takich realiach Lat 60. kiedy w Tajwanie był stan wojenny, panował tak zwany biały terror. To wszystko było związane z konfliktem z Chinami i walką z komunistami. Przychodzi nam się tutaj wcielić w postać ucznia liceum, który musi tak naprawdę wrócić do domu i o ile ten początek jest bardzo mocno skupiony na takim folklorze azjatyckim mitologicznych stworach i duchach o tyle każde następne lokacje zaczynają wędrować w trochę innym kierunku i doświadczamy pewnego rodzaju dekonstrukcji bohatera, to znaczy wszystko co tam spotykamy jest w jakiś sposób związane z jego doświadczeniami, jego wspomnieniami jego przeżyciami i dochodzimy do naprawdę ciekawych wniosków. Kończąc ten tytuł towarzyszyły mi uczucia w których, powiem szczerze, rzadko się spotyka w takich typu grach, bo też nie wygląda na tytuł, który poruszyłby do tego stopnia. Jest to gra wygląda po prostu brzydko. Jeżeli zobaczycie jakikolwiek filmik na, na YouTubie, czy po prostu obejrzycie screeny na, w Google Image, to zobaczycie nieciekawie wyglądającą przygodówkę point and click gdzie właściwie no wiadomo, jest horror, jest trochę szaro jest trochę buro, ale te animacje no, są tragiczne, można powiedzieć są jakby postaci wycięte z papieru i animowane metodą poklatkową I jak tak sobie pomyślę to twórcy pełnymi garściami sięgnęli po takie rzeczy, powiedzmy, że są spuścizna Silent Hilla, gdzie też mieliśmy postać głównego bohatera, który doświadczał w miasteczku Silent Hill rzeczy bardzo silnie związanych z jego życiem, z jego przeżyciami, doświadczeniami i wspomnieniami. I tutaj jest bardzo podobnie, wchodzimy powiedzmy w taki krąg piekieł, co ciekawe, jest to gra point and lead, Jak powiedziałem, jest trochę z zagadek logicznych, ale one raczej nie są wymagające. Nie mamy żadnego łączenia przedmiotów w ekwipunku. Nie mamy też jakichś takich bardzo skomplikowanych zagadek. I ten tytuł jest tak naprawdę na jeden wieczór. Właściwie można go przyswoić 2-3 godziny, tak jak dobry film. I wydaje mi się, że twórcy postawili na taką długość zamierzenia. Bo o ile ta grafika to mógł być wynik po prostu mojego budżetu, o ile to doświadczenie wydaje mi się powinno się przyjmować na raz. To znaczy zagrać w nią za jednym posiedzeniem. Jest to z pewnością fajniejsza rzecz która z tego 2017 roku, nietuzinkowa i niepowtarzalna jakie zagrałem. Z tego co wiem, gra jest chyba na wszystkie platformy i kosztuje śmieszne pieniądze, także polecam. No i chyba tyle ode mnie, jak najwięcej takich produkcji, z jakimiśmy do czynienia w 2017 roku. Witajcie, ja nazywam się Rafał Wroński, znany też jako Bad Wolf. W tym nagraniu porozmawiamy sobie o kilku najciekawszych propozycjach filmowych, które zadebiutowały w 2017 roku. Kiedy Szymas poprosił mnie o przygotowanie tej wstawki, najpierw wpadłem w panikę, ponieważ w moim odczuciu na filmowej scenie grozy od dłuższego czasu dzieje się bardzo niewiele, żeby nie powiedzieć, że nic. Część z Was pewnie pomyśli, że jestem zbyt wymagający, bo przecież rok 2017 był czasem, kiedy na ekranach kin pojawiły się takie tytuły jak Lekarstwo na życie, Uciekaj czy Split, a są to przecież filmy wysokiej klasy, które zresztą mieliśmy okazję z Szymonem recenzować. Z tym oczywiście się zgodzę. Jednak w tym samym roku fanom kina Grozy zaserwowano też mnóstwo niestrawnej paciai w formie chociażby Annabel II i ten tytuł pozostawię celowo bez komentarza, „Mumi, tej z Tomem Cruise i Raselem Crowem i muszę tu wspomnieć o tym, że ten film z pewnością horrorem nie jest, a poza nazwiskami nie ma nic do zaoferowania widzom, no i oczywiście absurdalnego Rings, czyli odgrzanego kotleta, który w Zamrażarce spędził 15 ostatnich lat. O co właściwie mi chodzi? Otóż świadki na grozy to w moim skromnym mniemaniu nie tylko wielkie kinowe premiery z milionowymi budżetami, ale przede wszystkim niezwykłe, unikatowe historie, których mamy szansę doświadczyć oglądając film. Czy to w kinie, czy na kanapie we własnym domu. A tych niestety jest coraz mniej. Dlatego przygotowałem ranking czterech filmów, które według mnie zasługują na obejrzenie, a każdy z nich opowiada też jedną lub wiele niezwykłych historii. I tak zaczynamy od miejsca trzeciego, na którym egzekwo znalazły się dwa tytuły. Pierwszy z nich to hiszpański El Bar. Ci, którzy kojarzą mnie z podcastów nagranych z Szymasem, wiedzą, że uwielbiam hiszpańskie kino, przede wszystkim dlatego, że pełne jest absurdów, nieoczekiwanych zwrotów akcji, czarnego humoru i gęstej trzymającej w napięciu fabuły. Takim właśnie filmem jest El Bar w reżyserii Alexa de la Iglesi, mnie znanego przede wszystkim z filmu Dzień Bestii z 1995 roku, który nawiasem także polecam. Pozornie fabuła filmu wydaje się bardzo prosta. Grupa nieznajomych sobie ludzi zostaje uwięziona w barze. Nic jednak bardziej mylnego, ponieważ na bardzo niewielkiej przestrzeni zostaje zamknięta grupa niezwykle zróżnicowanych indywiduów, a wydarzenia, które zmuszają ich do schronienia się w barze, powodują z czasem, że wolnej przestrzeni jest coraz mniej. Narastają natomiast emocje i napięcie, a dodatkowo do rozwiązania mamy jeszcze tajemniczą zagadkę, od której zależy życie głównych bohaterów. Więcej powiedzieć nie mogę, żeby nie robić spoilerów, zapewniam jednak, że to rasowe kinogrozy, które można zobaczyć. Na Netflixie. Pozostajemy wciąż na miejscu trzecim, jednak teraz pora na drugi tytuł, czyli XX. Filmową antologię wyreżyserowaną głównie z myślą o kobietach, choć nie tylko, także przez kobiety. Na przestrzeni 80 minut będziemy mogli zmierzyć się z czterema historiami o tytułach Pudełko, Przyjęcie Urodzinowe, Niespadni i Jej Jedyny Żyjący Syn. Każda z opowieści jest niezwykła, surrealistyczna i pełna napięcia. W kilku miejscach nie brakuje także nawiązań do klasyków kina grozy czy kultury popularnej. Zdecydowanie jest to pozycja obowiązkowa dla tych, którzy lubią dać się zaskoczyć i doceniają nietypową, pełną groteski oprawę. Tyle w temacie miejsca trzeciego. Przed nami miejsce drugi, a na nim dziwak w swojej drugiej, lecz wcale nie gorszej od poprzedniej odsłonie. Jeśli jeszcze nie słyszeliście o dziwaku i jego absurdalnych zachowaniach, to koniecznie zacznijcie swoją przygodę od części pierwszej. Jeśli natomiast Włochatek zdążył już Was zauroczyć i chcielibyście wejść ponownie do jego świata, a przy okazji przekonać się jak wygląda kryzys wieku średniego u psychopaty, to jest to obowiązkowa pozycja dla Was. Jest to kino wysoce niepokojące, ekstremalnie absurdalne i groteskowe do przesady. Takie filmy albo się kocha, albo nienawidzi. Najlepiej przekonać się o tym na własnej skórze. Na miejscu pierwszym film wyjątkowy z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że jest to produkcja polska z doborową obsadą, a to w dzisiejszych czasach rzadkość jeśli o kino grozy chodzi by rzucić kilka nazwisk Gierszał, Grabowski, Szyc czy Zborowski, do tego reżyseria Agnieszki Holand i scenariusz Olgi Tokarczuk. Mowa oczywiście o filmie Pokot. Gdyby była to prelekcja na żywo, pewnie usłyszałbym szum i odgłosy zdziwienia. Pokot filmem Grozy? Czy to aby nie Fabuła przypomina bardziej kryminał. W Sudetach dochodzi do serii morderstw, których ofiarami są myśliwi. Wobec bezradności policji śledztwo rozpoczyna emerytowana inżynierka. Gdzie w tym horror, zapytacie? Moim zdaniem przede wszystkim w przekazie i obrazie, ponieważ pokot to psychodeliczna mieszanka, która garściami czerpie inspiracje z filmów Davida Lyncha, czy choćby Dario Argento lub Alfreda Hitchcocka. Wizualnie jest jak narkotyk dla mózgu, który dodatkowo cały czas jest poddawany kąpieli w oparach szaleństwa, bo nigdy nie wiadomo do końca, czy to, czego doświadcza główna bohaterka i to, co widzimy na ekranie, to jedno i to samo. Fikcja, złudzenie, sen, może ma jakiś szaleńca. Czym w istocie jest poszukiwanie prawdy w tym filmie? Czy chodzi o znalezienie rozwiązania, odpowiedzi, czy ukojenia? Nie wiem. I nie znam odpowiedzi na te pytania, a nawet gdybym znał, to i tak nie mógłbym ich zdradzić, bo piękno tego filmu polega na tym, że każdy powinien odkrywać go po swojemu. Mnie pokot najbardziej kojarzy się chyba z antychrystem Larsa von Dla jednych będzie to wystarczająca zachęta do obejrzenia filmu, inni będą wiedzieć, że należy trzymać się od niego z daleka. To już koniec mojego skromnego rankingu. Na deser dorzucę jednak jeszcze jedną rzecz. W ostatnim czasie pod wpływem nostalgii poszukuję tytułów, które pozwoliłyby powrócić mi do lat 80. i dziewięćdziesiątych, kiedy to groza w telewizji i kinie przeżywała swój renesans. Tęsknię bowiem za opowieściami skrypty, albo serią Czy boisz się ciemności, gęsią skórką czy sabriną nastoletnią czarownicą. Dlatego też chciałbym Wam polecić nietypowy serial o tytule Dobre miejsca. Jest to produkcja oryginalna Netflixa z bardzo dobrą, choć mało znaną obsadą i nieprzeciętną fabułą. Podczas zakupu w supermarkecie Eleanor główna bohaterka zostaje potrącona przez ciąg wózków sklepowych i umiera. Budzi się w dobrym miejscu, przedstawianym jako raj, w którym na każdego czeka prywatna utopia. Eleanor nie była jednak dobrym człowiekiem, a raj to z pewnością nie miejsce dla niej. Doskonale wie, że musiała trafić tu przez pomyłkę. Postanawia jednak milczeć i czekać cierpliwie na rozwój wydarzeń, udając, że nic się nie stało. Do czego ją to doprowadzi? Czy udaje się ukryć ten sekret przed architektem i zarządcą dziennicy Michaelem? Czy każdy z nas trafi po śmierci do dobrego lub złego miejsca? Czy nasz los jest z góry przesądzony? Przekonajcie się sami. Ode mnie to wszystko. Pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Necropolitam, z tej strony mówi do Was Piotr Borowiec. Zostałem poproszony przez Szymasa o omówienie w ramach podsumowania dwóch tekstów kultury. Pierwszego, który miał premierę w roku 2018, oraz drugiego, który miał premierę w roku 2017. Zacznijmy może od tego wcześniejszego, który wybrałem do omówienia. Chciałem tutaj omówić i polecić zbiór opowiadań Józefa Szyjdana Lefani Osobliwe zdarzenia wydane przez wydawnictwo CNT w serii Biblioteka Grozy Z opowiadaniami, znaczy ze zbiorami opowiadań wydawanymi przez to wydawnictwo jest tak, że jak do tej pory wydawnictwo Pawła Marszałka z tego co zdołałem zaobserwować starało się publikować teksty nieznane polskiemu czytelnikowi. W efekcie wiele razy było tak, że w jakichś tam zbiorach nie było najlepszych tekstów opowiadań danych pisarzy, tylko po prostu te, które nieznane były wcześniej. I tak na przykład w zbiorze Bensona Widzialne i niewidzialne zabrakło opowiadania legendarnego Pokój na wieży. W zbiorze Brosa biers, te nadprzyrodzone, przyrodzone, znalazły się teksty same premierowe i temu zdaje się taki słabszy zbiór wydany przez wydawnictwo. W przypadku LeFani jest tak, że to już jest trzeci, trzeci zbiór opowiadań, który dostępny jest na rynku. Pierwszym był Duch Pani Crowl, drugim e, Przez ciemne zwierciadło. I docelowo w tym zbiorze znalazły się teksty, zupełnie, teksty grozy, zupełnie nieznane polskiemu czytelnikowi. I ten zbiór ma jakby zamykać wydawanie opowiadań grozy Lefanii w Polsce. Więc można byłoby przypuszczać, że zawiera on no, rzeczy słabsze, że nie znajdziemy tam nic na miarę zielonej herbaty, czy, czy, czy ducha pani Kroll, czy karmilli. Okazuje się jednak, że ten zbiór jest zaskakująco dobry że pomimo, że wydawać by się mogło, że jakby najlepsze teksty lefanii zostały wydane wydaje mi się, że mogę go szczerze polecić jako zbiór nie dość, że zamykający właśnie to wydawanie lefanii w Polsce, to jeszcze naprawdę dobry tak jak to w przypadku innych zbiorów no, są rzeczy w nim lepsze i gorsze to jest straszny baną, co powiedziałem jednakże trzyma on dosyć wysoki poziom. Na pewno najlepszym tekstem ze zbioru jest osobliwe zdarzenie z życia malarza Schalkena. Fani miał takie szczęście, że taki talent, że wiele jego opowiadań jest pewnymi kamilami milowymi w rozwoju poszczególnych podgatunków horroru. I tak Carmilla jest, okazała się przełomowym tekstem dla horroru wampirycznego. Duch Pani Crow jest jednym z archetypowych tekstów dla ghost story. Zielona herbata dla horroru psychologicznego, a osobliwe zdarzenie z życia malarza Shulkana jest takim tekstem założycielskim horroru demonicznego. Opowiadanie opowiada o młodym malarzu który terminuje u swojego mistrza i zakochuje się w córce tego swojego nauczyciela, swojego pryncypała, która to córka zostaje wydana za mąż wbrew swojej woli za dosyć tajemniczego przybysza i wszystko wskazuje na to, że ów przybysz jest istotą mistego świata. Opowiadanie jest o tyle interesujące, że stanowi ono przykład wykorzystania i to pełnego wykorzystania konwencji gotyckiej w krótkiej formie. Mamy tutaj masę elementów literatury gotyckiej. Ponury klimat, historyczny sztafas, bardzo poważne potraktowanie wątku nadprzyrodzonego oraz motyw charakterystyczny właśnie dla wczesnej powieści gotyckiej, motyw kobiety, młodej kobiety będącej w niebezpieczeństwie. Jednakże w przeciwieństwie do klasycznych z tej konwencji. Osobliwe zdarzenie z życia mistrza Schalkena nie kończy się dobrze. Owa młoda kobieta nie zostaje uratowana. Jest to tylko jeden z elementów, które tworzą niesamowity, bardzo ciężki i bardzo ujmujący klimat opowiadania. Rzecz jasna w tym zbiorze znajduje się szereg też innych tekstów. Jest tu też wczesna wersja tego, co później znajdziemy w powieści wuj Silas. Jest tutaj bardzo sprawne i takie urocze, urocza wariacja na temat motywu nawiedzonego domu. Są też opowiadania korzystające z irlandzkiego, teltyckiego chyba nawet, folkloru. Moim ulubionym jest Duch i Opowiadanie bardzo dowcipne, w którym pewien rezolutny irlandzki chłop przy pomocy bimbru i wody święconej ma poradzić sobie z upiorem nawiedzającym szlachecką rezydencję. Generalnie jest tak, że jest to na tyle dobry zbiór, że można go polecić nie tylko zatwardziałym fanom klasyki, którzy tak czy inaczej prawda, kupują wszystko, co CNTV widaje, ale także osobom, które niekoniecznie tego rodzaju literaturą się zaczytują. Dla pozostałych fanów z no, wydaje mi się, że znajomość opowiadania osobliwe zdarzenie z życia mistrza Szolkana jest można by powiedzieć, że to jest taki Master hit, ponieważ od tego tekstu zaczyna się taki podgatunek horroru, jakim jest horror demoniczny. Poza tym, jakby nie było, no to już z krótkich form grozy irlandzkiego mistrza już znamy wszystko. Kwestia jest otwarta tego, czy jest zapotrzebowanie na powieści Irlandczyka, które już nie są powieściami grozy. Fanny pisał bardzo dużo. To, co uważamy za literaturę grozy, to tylko część jego twórczości. Bardzo dużo powieści to są można powiedzieć mystery thriller, albo powieści sensacyjne utrzymane w konwencji gotyckiej. Przykładem takiej, takiego utworu jest długie opowiadanie, w zasadzie mikropowieść znana z Bioru przez mnie Dwie Ociarło. Chodzi mi tutaj o pokój w gospodzie pod smokiem. No Ja jestem absolutnie za. Ja, Lefaniu jest chyba moim ulubionym twórcą tego XIX wiecznej literatury i cokolwiek zostanie jego wydane, to przeczytam. Wszystkich naprawdę do nabycia i przeczytania tego zbioru opowiadań bardzo namawiam. No dobra, Piotrek, ja mam ten zbiór na półce. Kupiłem go oczywiście, ale muszę przyznać, że oczekiwałem po nim raczej tych resztek ze stołu niż pysznego głównego dania, więc dziękuję serdecznie za wyjaśnienie. Wyjaśnienie, że jednak warto się z nim zapoznać, bo to jest bardzo dobra wiadomość dla do fanów grozy. Dzięki, ale to chyba jeszcze nie koniec twoich wstawek, co nie? Bo miałeś polecić coś jeszcze, tylko nie szarżuj jedna rzecz, ostatnia. ok? Ostatnią rzeczą, którą chciałbym polecić z roku 2017 jest gra, która miała premierę w roku 2006. Być może to wydawać się, wydaje się to na pewno niejasne, jakbym sam nie wiedział co teraz mówię. Chodzi mi o to, że w roku 2006 miała premierę gra Vampire The Masquerade. Jednakże w momencie premiery ten produkt kompletnie nie nadawał się do użytku. Był pełen niedoróbek, był pełen błędów, był pełen różnych kraszu, które praktycznie biorąc uniemożliwiały grę. Był to być może jeden z powodów, dla którego Vampire The Masquerade nie uzyskała większej popularności. Na pewno nie uzyskała uznania, które zyskać powinno. Jednakże grupa osób, zapewne fanów tego systemu fabularnego, dostrzegła w Vampire the Masquerade swory potencjał i zaczęła pracę nad nieoficjalnymi, fanowskimi patchami, które miały naprawić ten pierwotnie niedorobiony program. Ostatni z tych patchy, unofficial patch ten miał premierę w roku 2017 i po zainstalowaniu wszystkich tych usprawnień, tych naprawek, gra aczkolwiek dalej posiadająca pewne niedoskonałości jeżeli chodzi o stronę techniczną w końcu nadaje się do użytku. Jest to program bazujący na engine gry life 2, co może wydawać się teraz y, czymś odstraszającym, że może wydawać się, że, że ta gra będzie okropnie archaiczna okazuje się, że nie jest. Ja tutaj mogę powiedzieć z pełną świadomością, że Pomimo, że grafika może już jest trochę nie dzisiejsza, cała reszta rozwiązań jest, wydaje się, ciągle nowoczesna i ten program w naszym ciągu jest grywalny. Jestem jakimś specjalistą, w, jeżeli chodzi o gry komputerowe, ze względu na słabość mojego sprzętu. Nie orientuję się w najnowszych tytułach, jednakże z wszystkich starszych gier Vampire The Masquerade jest najlepszą grą utrzymaną w konwencji horroru. Szeroko rozumianego horroru. Odczuwałem większą satysfakcję przechodząc ten, ten, ten program niż na przykład z Amnesii, którą bardzo lubię, z Alana Wajka czy z innych programów. Jest to bodajże jedyny CRPG, które odwołuje się do konwencji grozy. Większych gier RPG komputerowych to są albo gry postapokaliptyczne, jak na przykład Fallout, albo Fantasy. No, tego jest bardzo dużo. Tym, co stanowi siłę, wielkość do Masquerade jest przede wszystkim świetnie, wspaniale skonstruowane postaci. W przypadku Fallouta 3 czy jakikolwiek gry Oblivion nie mamy do czynienia w tych programach z postaciami, tylko z pewnymi kartonowymi konturami. Te postaci nie mówią, nie prowadzą normalnych dialogów, normalnych rozmów, tylko deklamują, wygłaszają swoje kwestie. Kwestie dialogowe w Vampire the Masquerade nie wiem przez kogo były pisane, ale ten ktoś, czy ta grupa osób odwaliła wspaniałą robotę. Każda z postaci, nawet jakieś tam trzeciorzędne mające bardzo poboczne znaczenie, posiada jakiś tam charakter, swój styl wypowiedzi jednak no, okropnie inne wyrażają się bardzo elokwentnie takim wysublimowanym, wyszukanym słownictwem. Każda z tych postaci ma jakiś tam charakter, jakieś motywacje, coś o niej można powiedzieć kwestią, która jakby też stanowi o sile, o wspaniałości Vampire the Masquerade no jest fabuła. Nie jestem w stanie powiedzieć szczegółów bez wchodzenia w paskudne spoilery, w każdym razie ilość zwrotów akcji pewnych zagrywek, które szukują dosłownie gracza jest w tej grze fenomenalna chyba tylko Wiedźmin może pochwalić się tak rozbudowaną i tak Wiedźmin część trzecia tak inteligentną fabułą. Kolejną rzeczą, która zachwyciła mnie w Vampire The Masquerade i co szczególnie należy podkreślić ze względu na tematykę jaką zajmuje się Necropolitan jest to, że Vampire The Masquerade jest grą, która znakomicie operuje po różnych konwencjach grozy. Oczywiście, no, jak nazwę wskazuje, protagonistą w tej grze jest wampir. Tutaj z horroru wampirycznego mamy najwięcej. Jednakże są misje, które odwołują się na, do opowieści o duchach. W innych misjach mamy, jako przeciwników, jakieś pokraczne, bardzo groteskowe i przerażające stwory, które mogłyby zostać wymyślone przez Clive'a Barkera. Spotykamy cały szereg nadprzyrodzonych istot. Mamy tutaj demony, mamy tutaj z azjatyckiej mamy wilkołaka. Jest też misja bardzo dowcipna i taka zabawna, która polega przed powstrzymaniem inwazji żywych trupów na Hollywood. Co ciekawe, osoba, która zleca nam tę misję ma na nazwisko Romero, w ogóle cała gra stanowi pewien... Intertekstualny i taki bardzo sarkastyczny komentarz do całej kultury grozy. Jedną z postaci jest scenarzysta filmowy, który chciałby zrewolucjonizować filmowy horror jednakże, bo musi pracować jako cieć w tanim motelu. Generalnie jest tak, że imersja w tej grze jest niesamowita nie znam żadnej innej gry komputerowej, która by tak mocno przekonała mnie do świata przedstawionego. Co zaskoczyło mnie w Vampire the Masquerade to to, że to nie jest typowy sandbox. W wielu grach tego typu świat przedstawiony jest otwarty, olbrzymi, potężny. Tutaj mamy cztery mm, główne jakby dzielnice Los Angeles. Każda dzielnica składa się z kilkunastu lokacji, bardzo gęsto upchanych. Jednakże nie miałem żadnego wrażenia klaustrofobii, żadnego wrażenia, że, że ten świat jest ograniczony, że to jest jakaś taka klatka, w której postać została zamknięta takie ściśnięcie wszystkich lokacji na niewielkiej przestrzeni no, zwiększył ogrywalność. po prostu nie musimy tak jak w, na przykład w Morumindzie, przez dwie godziny i z miejsca A do miejsca B po to, żeby przynieść e, jakiejś osobie jakiś tam przedmiot i zaliczyć banalnego questa. No właśnie zadania, zarówno zadania w głównym wątku popularnym, jak i poboczne są świetne i generalnie najlepsze są te, które najbardziej czerpią z konwencji horroru mamy misję w tam widzonym hotelu w którym generalnie nie dzieje się nic strasznego. Nie, nie, atakują na przeciwnicy, ale jest klimat zagrożenia, jest tak potężny, że ja musiałem parę razy przerywać grę, żeby troszeczkę okłonąć z emocji. Mamy misję w domu, który został w takiej rezydencji, gdzieś na w Los Angeles, który został przerobiony jakby na, na, na dosyć upiorny szpital psychiatryczny. Co ciekawe, no, gra jest cierpi na swoistu taką u rodzaju znakomitych pomysłów. W pewnym momencie jedna z postaci takich NPC, mających drugorzędne znaczenie, zleca nam misję odzyskania pewnego nadprzyrodzonego, mającego nadprzyrodzone właściwości przedmiotu i opowiada nam historię tego przedmiotu, mianowicie była to laleczka znaleziona przez patrol brytyjski gdzieś w afrykańskim buszu, który patrol gdzieś tam zagubił się, prawda, w, w tym buszu i szukał drogi, prawda, do bazy. I co noc ginął, znaczy znikał, prawda? Jeden z żołnierzy tego patrolu, a na jego posłaniu pozostali, przy życiu członkowie oddziału, znajdowali tą naleczkę, ten fetysz. Powiem szczerze, że ten sam pomysł wydaje mi się upiorny, gdyby tego typu pomysł, wziął swoje ręce któryś z klasyków, nie wiem, White of Lukundu czy, czy, czy, czy Jacobs od Małpiu Łapki, mielibyśmy perełkę horroru. Kolejne opowiadanie, które stanowiłoby jakby tekst często publikowane w antologiach. Tutaj mamy y, tego typu świetny pomysł fabularny wrzucony jakby w y, pobocznego questa, zlecany przez drugo, y, drugorzędne znaczenie postać. I to jest sposób, w jaki twórcy The Empire The Masquerade traktowali tę grę. Tutaj ilość pomysłów wspaniałych po prostu dosłownie bym powodowała zawrót u, u mnie głowy i co ciekawe ta gra nadaje się do wielokrotnego przejścia tutaj ilość smaczków, aluzji ilość pewnych detali, które potrafią zaintrygować, jest tak duża, że nie sposób tego wyłapać przy pierwszym przejściu gry dlatego też pomimo, że gra miała premierę właśnie kilkanaście lat temu spokojnie ją można w roku pańskim 2018 polecić bo tu warto jest warto jest sięgnąć po ten tytuł Niezależnie od tego, czy, czy horror wampiryczny lubimy, czy nie. I to już wszystko na dziś. Dzięki za wysłuchanie tych audycji. Gościom dziękuję za udział, za podzielenie się tymi tekstami kultury, które polecają. Jeżeli sami same chcielibyście, chciałybyście mnie lub moim gościom coś polecić, no to zachęcam do komentowania. Oczywiście, tak jak zawsze. A tymczasem, tradycyjnie już będę wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia.